Cześć, z tej strony Michał Rokowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek przeglądu komiksowego i kolejny wyjątkowo eklektyczny, nawet jak na standardy tej serii, odcinek, w którym będziemy mieli klamrę w postaci dwóch tytułów związanych z grami, wideo, co już jest zaskakujące, a po środku przetniemy to sobie wszystko komiksem Marvela, co także nie jest standardem w przeglądzie komiksowym. Ale do rzeczy. Na pierwszy rzut biorę dziś Tetris Ludzie i Gry Briana Boxa Brauna. Jest to tytuł wydany w Polsce przez wydawnictwo Marginesy bodajże w 2019 roku i jest to pozycja dosyć specyficzna, dlatego że Brian Box Brown to jest gość, który specjalizuje się w reportażach czy w dokumentach, można powiedzieć w takich opowieściach na faktach tylko utrzymanych właśnie w formie komiksowej można w Polsce przeczytać także, z tego co pamiętam wydane nakładem wydawnictwa Marginesy, inne jego dzieło właśnie z tego formatu, czyli trawkę jak zdelegalizowano marihuanę. No ale najpierw skupmy się na Tetrisie, czyli no, komiksie, o którym dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć. Tak jak zasygnalizowałem, Brian Box Brown tutaj serwuje nam opowieść o Tetrisie, tylko robi to w nietuzinkowy sposób, bo z jednej strony jest to historia dosłownie o Tetrisie, bo mamy tutaj w rolach głównych Aleksija Parzytnowa oraz Władimira Pochilko, czyli dwóch gości, którzy w, 80, w latach 80. bo to był chyba osiemdziesiąty 84. wpadli na pomysł Tetrisa i tak zawojowali świat, ale także tutaj Brian Box Brown trochę zajmuje się grami jako medium, otwiera w zasadzie ten komiks taki krótki nie wiem, esej może to jest dobra formuła, taka krótka opowieść, takie wprowadzenie o grach i o roli gier w historii ludzkości i o tym jak te gry się rozwijały, od czego się zaczęło i tak naprawdę jak gry zawojowały świat i poniekąd kończy także grami, czy takim szerszym spojrzeniem, ale właśnie tutaj z perspektywy głównie tego, jak między innymi Tetris i popularność Tetrisa doprowadziło do spopularyzowania gier w ogóle. A pomiędzy tym szerszym kontekstem, takim powiedziałbym właśnie no, socjologiczno-społecznym, mamy opowieść o twórcach Tetrisa, o samej grze Tetris oraz o przedziwacznych perypetiach związanych z dystrybucją tej gry i portami Tetrisa na różne platformy. Ja przyznam się szczerze, że nie widziałem filmu o Tetrisie, który no jakiś czas temu się pojawił w kinach, nie wiem, on chyba z dwa lata temu miał premierem, nie śledziłem też żadnych historii związanych z Tetrisem, więc ja nie wiedziałem wiele na temat samej tej gry. Tym bardziej, że to może być kontrowersyjna opinia, ja nigdy fanem Tetrisa specjalnym nie byłem. Nawet w latach, kiedy no gry były dużo, dużo prostsze, no to jednak Tetris to nie było coś, co mnie jakoś specjalnie wciągało i pociągało. Trochę grałem, ale, ale to, to tyle. No i to nie była jakaś motywacja, żeby się po prostu zainteresować historią tego tytułu, a jest ona na swój sposób absolutnie fascynująca i zadziwiająca, dlatego, że no, jednak to jest historia, y, która w ciekawy sposób wpisuje się w interesujący moment dziejowy. Dlatego, że no. Twórcy Tetrisa, no to są goście za żelaznej kurtyny. Lata 80, zimna wojna jeszcze na pełnej. Związek radziecki, co prawda już się zaczyna chwiać, no, ale jeszcze te wszystkie zimnowojenne, motywy są na tapecie i no, Związek Radziecki jest mocno zamknięty. No a tutaj mamy z jednej strony właśnie sam ten kontekst wewnętrzny, czyli to jak to się stało, że ci goście wypuścili Tetrisa i jak zareagowała władza w Związku Radzieckim. Z drugiej strony mamy ten kontekst międzynarodowy, czyli wpisanie gry wideo z kraju no w zasadzie, który był rywalem dla tej części zachodniej półkuli w no, zafascynowanie grami i śledzimy jak tutaj jest prowadzona rozgrywka pomiędzy władzą Związku Radzieckiego, twórcami Tetrisa i różnego rodzaju interesariuszami z różnych spółek i firm z zachodu, no bo okazuje się, że to była prawdziwa epopeja w zakresie tego, kto realnie uzyskał prawa do Tetrisa, kto go realnie sprzedawał, na jakie platformy, jak to wyglądało w kontekście nie wiem, piractwa, czy legalności pewnych działań, jak tutaj sobie różnego rodzaju firmy podkradały pomysły, rozwiązania i tak dalej, no i ja Wam się przyznam, że to była dla mnie lektura na swój sposób zadziwiająca, no bo mówię Tetris, gra, która niespecjalnie mnie interesowała, a czytało się ten reportaż właśnie ze świata Tetrisa w absolutnie porywający sposób. To jest historia, którą się naprawdę czyta jak najlepszą jakby przygodówkę. Tutaj dzieją się momentami rzeczy niewiarygodne, a Brian Box Brown ma dryg do umiejętnego prezentowania tych wszystkich faktów, no bo z jednej strony tu mamy po prostu dużo faktów, wiecie, daty, nazwiska, przywołane konkretne spotkania, jakieś umowy i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony cały czas jest to wpisywane w jakiś szerszy kontekst, nie wiem, w jakiś przełomowy moment, nie wiem, tu dla Nintendo, dla jakiejś koncepcji, jeżeli chodzi o dystrybucję gier wideo i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko powoduje, że ta historia jest żywa, opow barwnie opowiedziana i pomimo właśnie tego natłoku nazwisk, dat i różnych wydarzeń, no to po prostu czyta się to z niesłabnącym zainteresowaniem. To, co też mnie zaskoczyło, to to, jak dobrze forma komiksowa sprawdza się w przypadku tej konkretnej historii. No bo rysunki Brauna są dosyć specyficzne. One są po pierwsze dosyć proste, po drugie on w zasadzie używa palety kolorystycznej ograniczonej do trzech barw. Białego, czarnego i żółtego. I jak ja otworzyłem w pierwszej chwili ten komiks, no to Ach, to trochę mnie to odrzuciło, bo to jest styl, który zupełnie do mnie nie przemawia. Ja wiem, że jest cała rzesza twórców, którzy właśnie operują tego rodzaju uproszczonym rysunkiem i są fani tego rodzaju kreski, ale no, no nie, ja raczej wolę kreskę taką bardziej powiedziałbym klasyczną, klasycznie mainstreamową, bo może tak, takiego sformułowania użyję, ale okazało się, że po pierwsze Brown radzi sobie dobrze z prezentowaniem całej tej historii w obrazkach, no bo mówię, tu się dzieje momentami bardzo dużo i on i rysuje ludzi i budynki i czasem przedstawia także w rysunkowy sposób jakieś określone idee, co samo w sobie jest dosyć ciekawe, a po drugie te uproszczona kreska, ta ograniczona paleta kolorów powoduje, że to jakoś współgra z całą tę, tą historią i mam wrażenie, że to może być może dziwna opinia z perspektywy, co powiedziałem przed chwilą, że to nie jest kreska, która do mnie trafi, ale mam wrażenie, że ta historia z inną kreską, ona chyba by nie działała tak dobrze, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna rzecz i dobry wybór formy do Historii, którą Box Brown chciał opowiedzieć. Jeżeli nie wiem, obejrzeliście film i wam się spodobał, jeżeli interesują was gry wideo, historia gier wideo, no to ja myślę, że Tetris jest tytułem, po którym na pewno warto sięgnąć, tak jak warto po niego sięgnąć, jeżeli właśnie lubicie reportaże, jakieś biografie, książki na faktach, no bo tutaj o tym nie możemy zapominać, że dokładnie tym jest ta historia. No i teraz zrobimy sobie przerwę na komiks Marvela. Tak jak mówię, chyba takiej sytuacji jeszcze w przeglądzie komiksowym nie mieliśmy, no bo raczej ja omawiam marvelowskie rzeczy z Misty i mi raczej to są dłuższe serie, a tym razem postanowiłem się skusić na komiks jednotomowy, na zamkniętą historię, która leżała na mojej półce od wielu, wielu, wielu lat a mianowicie mowa o Marvels Kurta Busiek'a z rysunkami Alexa Rosa. Komiks ten czekał na półce na lekturę od wielu, wielu lat, bo trzymam w rękach wydanie w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Był to wtedy tom numer 13, czyli jeszcze z początków w ogóle tej kolekcji w Polsce. No, czyli to już możecie wiedzieć, kiedy ta historia u nas się ukazała. No, a z drugiej strony sama historia oryginalna, no to są jeszcze lata 90., bo Busiek z Rosem publikowali ją w latach bodajże 93-94 i jest to historia, która zamyka się w czterech rozdziałach, a w zasadzie w pięciu rozdziałach, bo mamy rozdział tak zwany zerowy no i później jeszcze rozdziały od 1 do 3 przy czym rozdziały od 1 do 4 do 3 do do, od 1 do 4 oczywiście przy czym te cztery rozdziały są dłuższe a zerówka to jest takie krótkie wprowadzenie no i nie wiem jak to wygląda w przypadku innych wydań, które się w Polsce ukazały, bo z tego co pamiętam to Marvels jeszcze poza kolekcją też dostaliśmy, ale tutaj mamy z jednej strony przedmowę Stan a z drugiej strony każdy rozdział jest przecięty taką rozmową, komentarzem w zasadzie, bo to nie tyle rozmowa czy wywiad, tylko właśnie komentarz jednego z twórców, czyli mamy tutaj odpowiednio komentarz Busieka, mamy komentarz Aleksa Rossa i pojawia się także komentarz chociażby Johna Romity. Także no, pod kątem wydania jest to wydanie spoko, jeżeli chodzi właśnie o tę zawartość dodatkową, no, a wizualnie no, to jeżeli mieliście jakikolwiek komiks z wielkiej kolekcji komiksów Marvela w ręce, no, to dokładnie wiecie czego się spodziewać. No i ja przyznam się od razu na wstępie, że myślałem, że wiem czego się spodziewać po tym komiksie, bo Marvels to jest taki tytuł, który u mnie tyle szczekał na półce długo, co ja o nim się przez lata nasłuchałem wyjątkowo dużo, jak to jest fantastyczny komiks, jak to jest ważny komiks w historii Marvela, jak to jest interesująca i nietuzinkowa publikacja. No i to wszystko zbudowało konkretne oczekiwania, i powiem od razu, że tu chyba będę miał dosyć kontrowersyjną opinię o Marvels, bo ten komiks mi się nie spodobał. Ale dlaczego? To za chwilę postaram się Wam wyłożyć. Krótko dosłownie o koncepcji, którą tutaj Busiek z Rosem nam przedstawili. Marvels to jest opowieść, która dzieje się na przestrzeni bodajże 50 lat, gdzieś tam jeszcze od lat 20. do lat 70. i której głównym bohaterem jest fotograf, który no, zajmuje się robieniem zdjęć superbohaterów. I ogólny pomysł na Marvels to jest pomysł na spojrzenie z perspektywy zwykłego człowieka właśnie tego fila na superbohaterów. I tak w każdym z tych mm, zeszytów od 0 do y, numeru 4 y, śledzimy różnego rodzaju ważne wydarzenia w historii Marvela. Czyli mamy tutaj y, takie y, Wątki jak nie wiem pierwsze pojawienie się Namora i y, człowieka pochodni, jak y, mamy stworzenie fantastycznej czwórki, jak mamy pierwsze pojawienie się y, Galactusa, jak mamy y, śmierć Gwen Stacy, y, jak mamy y, walkę z y, X-Men z Sentinelami, czy w ogóle pierwsze pojawienie się X-Men i tak dalej, i Czyli to jest takie odhaczanie tych kamieni milowych, ważnych wydarzeń właśnie z perspektywy tego zwykłego człowieka. Czyli mamy tutaj trochę takie podejście, które no od tych lat 90. mam wrażenie, że wraca regularnie, czyli spojrzenie na superbohaterów niczym na jakichś bogów, jakieś właśnie wspaniałe postaci, które są kompletnie poza zasięgiem, ale nie tylko na zasadzie, że są niedostępni, tak po prostu na wyciągnięcie ręki przysłowiowo, pomimo tego, że nieraz można ich prawie że dotknąć, ale także, że są niedostępni, czy poza zasięgiem takim trochę koncepcyjnym, że my jako ludzie ani nie wiemy, skąd oni się wzięli, jakie mają cele, i przez to, że mamy do czynienia tutaj z postaciami absolutnie potężnymi, no to ta relacja ludzi z superbohaterami ona się opiera na trochę takim miksie strachu, nienawiści, podziwu, zachwytu i wdzięczności, no czyli to jest taka właśnie no, bardzo niespójna mieszanka. No i Teoretycznie ten pomysł, bo dokładnie to, to, to jest to, co ja słyszałem o tym komiksie, czyli że mamy to spojrzenie na superbohaterów właśnie z perspektywy zwykłego człowieka. No, możesz was zastanawiać, dlaczego ja się tak bardzo tym komiksem rozczarowałem. No i tutaj to są dwie osobne kwestie. Najpierw rozprawię się z czymś, co myślę, że może być w ogóle mocno kontrowersyjne, a mianowicie z ilustracjami Alex. Rosa. Alex Ross to jest twórca bardzo specyficzny. Ja go głównie kojarzyłem z Kingdom Come oraz ze Sprawiedliwości, czyli dwóch komiksów, które on stworzył dla DC i ja tych komiksów lata nie miałem w ręce, ale kiedy je widziałem, no nie wiem, to już może być dosłownie z 10-15 lat temu, to one wydawały mi się pod pewnymi względami imponujące wizualnie. I szczerze mówiąc, kiedy sięgałem po Marvels i wiedziałem, że tutaj właśnie Alex Ross odpowiada za ilustrację, no to spodziewałem się, że otworzę ten komiks i te rysunki mnie olśnią. Niestety okazało się, że nie dość, że te rysunki mnie nie olśniły, to uważam, że te rysunki są po prostu, nie boję się użyć tego słowa, paskudne. Słusznie zauważył mi ktoś, przepraszam, niestety nie pamiętam teraz imienia i nazwiska na Twitterze, kiedy właśnie skomentowałem, że te rysunki mnie odrzucają, że to jest być może kwestia tego, że on rysuje każdy jeden kadr, nieważne czy ktoś na nim pije kawę, czy mamy tutaj jakiegoś superbohatera, tak jakby to było jakieś po prostu epickie starcie, to po pierwsze, a po drugie, że przez specyfikę jego stylu te ilustracje bardziej sprawdzałyby się, chociażby na okładkach komiksów niż w normalnym już komiksie w normalnych zeszytach. No i coś w tym jest, bo, bo to co mnie odrzuca od Rosa w tej chwili absolutnie, to jest kilka aspektów tego jego stylu. Po pierwsze ten fotorealizm. Ten fotorealizm powoduje, że to wszystko jest statyczne, sztuczne i wygląda wręcz mechanicznie. Ja kiedy widziałem tutaj w dodatkach, bo mamy tutaj takie też dodatki warsztat artysty, gdzie my widzimy jak rozpracuje na zasadzie takiej, że on robi zdjęcie i on w zasadzie no, koloruje, przerysowuje konkretne zdjęcie, tworząc z niego rysunek do komiksu i to widać. My z Mando całkiem niedawno rozmawialiśmy sobie o rysunkach chociażby w Wejderze, i tam, czy w Gwiezdnych Wojnach, bo to tam była kwestia rysownika Salvadora Larocchi, który no, ma właśnie podobny styl, nie? gdzie mamy rysownika, który stara się no, imitować no, dokładnie jeden do jednego aktorów czy, czy postaci i właśnie ten styl Rosa, on jest jeszcze gorszy, bo nie dość, że właśnie to jest wszystko tak samo statyczne jak u Rosa i tak samo trąci sztucznością, jak yy, przepraszam, u, u Laroki, że tak samo trąci sztucznością i, i yy, taką statycznością, to jeszcze tutaj to, co mi bardzo przeszkadza u Rosa, to jest sposób kolorowania, bo on ma ten styl taki bardzo malarski, a to powoduje, że te rysunki są trochę takie eteryczne i to no są tutaj pojedyncze kadry, które mogą robić wrażenie. No to jest właśnie, ja się tutaj zgadzam z tym komentarzem na, z Twittera, że no właśnie w, na pojedynczych kadrach, na pojedynczych klatkach, kiedy, nie wiem, mamy superbohaterów w, w jakichś epickich pozach, no to to potrafi zrobić wrażenie, no ale kiedy ja czytam komiks w ten sposób narysowany, to mówię, dla mnie to jest styl ilustracji, który jest po prostu odrzucający i odpychający. Oglądało mi się ten komiks absolutnie strasznie i szczerze mówiąc to boję się teraz wrócić właśnie do Kingdom Come, czy Sprawiedliwości, bo obawiam się, że mógłby, mogłyby mnie te komiksy właśnie od tej strony wizualnej na podobnej zasadzie odrzucić. Ale no, rysunki to jest jedno. Też nie trafia do mnie to, co zrobił tutaj z historią Kurt Busiek. Dlatego, że na papierze ten koncept, czyli, czyli przedstawienie superbohaterów właśnie oczami fotografa, zwykłego człowieka to jest coś, co wydawało mi się samograjem. Ja naprawdę miałem oczekiwania konkretne ale tak naprawdę nie jakieś specjalnie wyszukane. No, ja zakładałem właśnie, że dostaniemy tutaj różnego rodzaju te kamienie milowe z historii Marvela, ale właśnie z perspektywy tak jak czasem, nie wiem, w, o, chociażby mamy w Gwiezdnych Wojnach teraz te książki na 40-lecie poszczególnych filmów, gdzie mamy opowieści z różnych perspektyw. No Myślałem, że właśnie to będzie coś takiego, że będziemy mieli gdzieś superbohaterów w tle, a na pierwszym planie zwykłych ludzi, jakieś zwykłe tematy, że jakieś graniczne wydarzenie z historii Marvela rozgrywa się na ich oczach. Natomiast jakby sposób wykonania tej, tego pomysłu do mnie kompletnie nie trafia, bo no, ten, ta postać tego fila, no ona jest pisana trochę na zasadzie takiej, że on cały czas monologuje wewnętrznie, czy zastanawia się nad relacją istoty ludzi do tych... Marvels, jak ich tutaj nazywają, do superbohaterów, no tylko, że to specjalnie nie działa i nie ewoluuje. My od początku widzimy, że już pierwsze pojawienie się właśnie superbohaterów to jest dokładnie to, co opisałem chwilę temu, czyli ta mieszanka podziwu, strachu, wręcz nienawiści, a także wdzięczności za to, że nie wiem, że z czymś sobie poradzili. I to, to wszystko wraca w tym komiksie jak mantra. Czasem superbohaterowie są super, bo właśnie kogoś uratowali, a czasem niewdzięczni ludzie, czy to w postaci Daily Beagle i Jonaha Jamesona, czy w postaci ludzi, którzy będą atakowali X-Men za to, że są mutantami, czy nie wiem, będą sądzić się z Avengers, czy ze Starkiem, nie doceniając tego, że są przez. Są właśnie przez te postacie, z którymi się sądzą I, i to jest w zasadzie wszystko rozgrywane właśnie na tej jednej nucie i ten biedny Phil Spencer, który sam nawet mam taki moment zawahania i takiej pewnej nienawiści i przekracza pewną granicę, gdzie nie staje się już tylko obserwatorem, fotografem, ale także bierze sprawy w swoje ręce. No, To, to mówię, wszystko wraca po prostu co i róż. Yy, niczym mantra. Yy, ratowanie, nienawiść, strach, Ratowanie, podziw, nienawiść strach. I to jest dla mnie zbyt płaskie. Ja się spodziewałem po prostu, że to zostanie w pewien sposób pogłębione. Tak nie jest. I co więcej, ta przebieżka przez te najważniejsze wydarzenia w historii Marvela, czy komiksy w historii Marvela, też wypada tak sobie, bo właśnie paradoksalnie tutaj nie czuć, tej skali wydarzeń i tego, że mamy do czynienia z wydarzeniami przełomowymi. No, teoretycznie sam fakt tego, że fotograf jest tam wysyłany i że on robi te zdjęcia i, i że nie wiem, że ludzie krzyczą i biegają, no to, to już powinno nam uzmysłowić, że to jest jakieś wydarzenie ważne, ale właśnie gdzieś się gubi ta skala. No, jeżeli my mamy na jednej stronie Galactusa, zaraz mamy, nie wiem, nagonkę na Starka, a za chwilę jeszcze nagonkę na X-Men, to to się wszystko zlewa w jedną masę i dla mnie to kompletnie nie, nie wybrzmiewa. No, tym bardziej, że to jest trochę komiks taki jak, ja bym powiedział, bryk z pewnymi pomysłami. No bo tu mówię, tu są naprawdę interesujące koncepty. Jak nie wiem, pojawia się w życiu Phila Spencera mała mutantka i ten wątek się pojawia, i w zasadzie tak szybko jak się pojawia, to znika i do niego nie wracamy. Pojawia się wątek sentineli i nienawiści do mutantów, do X-menów, tak jak szybko pojawia się, tak szybko znika. Pojawia się wątek procesu wytoczonego, nie wiem, przeciwko Starkowi, czy Czarnej Wdowie w pewnym momencie, te wątki pojawiają się i znikają. No, naprawdę, no jeżeli już chcemy podejść z perspektywy tego zwykłego człowieka, no to ja bym oczekiwał dużo więcej. I jasne, rozumiem, że przy takiej objętości, czyli tej 4,5 zeszytu nawet powiększonego, no to to nie jest długość komiksu, która pozwala wala, żeby te wszystkie koncepcje rozwinąć, spoko, ale to można było się na coś zdecydować i można było Zagrać właśnie tą kartą zwykłego człowieka i jego podejścia, czy nawet szerzej podejścia społeczeństwa amerykańskiego do superbohaterów, ale z perspektywy właśnie, nie wiem, jednej grupy postaci, czy to Avengers, czy X-Men, czy Fantastycznej Czwórki, tak żeby pokazać właśnie więcej jak te, jak te relacje się zmieniały i jak ludzie reagują. No tak... Ja nie powiem, że to jest jakiś komiks fatalny. Ja rozumiem wręcz, dlaczego on mógł tak bardzo się spodobać czytelnikom w latach 90., szczególnie czytelnikom Marvela. Natomiast no to mówiąc, ja rozumiem, że to może być komiks ważny w, w historii uniwersum Marvela, ale to nie jest komiks, który ja mogę z czystym sumieniem polecić. Ja się od niego odbiłem. Rozczarowałem się i wręcz mnie on zirytował jakby tym, jak w zasadzie pomysł, który naprawdę uważałem, że jest samograjem, został tutaj rozmieniony totalnie na drobne. No i na koniec dosyć pastwienia się nad Marvels. Przepraszam za tę kontrowersyjną opinię. Ona jest tyleż kontrowersyjna, co oczywiście płynie prosto z mojego serca, więc jeżeli się nie zgadzacie i jesteście fanami Marvels, to dajcie znać i spróbujcie może przekazać mi swoją perspektywę, bo, bo może po prostu, nie wiem, czegoś tutaj nie, nie wyłapałem, co jest istotne. A ja Was zapraszam do kolejnej jednotomówki z Oneko. Czyli do Portusa, Juna Abe. Jest to jednotomówka, horror, który, tak jak zapowiedziałem na początku, kręci się w oku gry wideo. Tutaj mamy obiecaną klabrę. I właśnie Portus to jest ta tytułowa gra wideo. Poznajemy tutaj młodą dziewczynę Asami, której koleżanka Chicharu ginie właśnie po zetknięciu z tą grą. Gra Portus to jest wedle miejskiej legendy gra przeklęta. Jeżeli no, ktoś zacznie w nią grać i dojdzie do pewnego poziomu, tam yy, napotka pewną postać, jakiegoś takiego demonicznego chłopca yy, i jeżeli podejmie wyzwanie tego poziomu, no to po prostu zginie. No i od tego zaczyna się ta historia. W bardzo brutalny sposób koleżanka Asami popełnia samobójstwo. No i od tego momentu Asami, później także wespół z Keigo, jej nauczycielem, opiekunem kółka plastycznego, gdzie obie dziewczyny chodziły, zaczynają prowadzić takie śledztwo prywatne w kontekście tego, co doprowadziło do śmierci właśnie tej młodej dziewczyny i co odpowiada w ogóle za śmierci wokół gry Portus. No i ja sięgając po tę mangę kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać, bo ja po prostu kiedyś dorzuciłem sobie do koszyka, brakowało mi tam do darmowej dostawy. Wiecie, lubię jednotomówki, lubię horror, jestem prosty chłopak, widzę horror, to bierę. No i tak było w tym przypadku. No i powiem wam, że jest to manga bardzo, ale to bardzo przyjemna, nawet jeżeli nie bardzo odkrywcza. Bo ja o fabule nie będę chciał wam tutaj wiele mówić, czy wiele zdradzać, abyście sami mogli odkrywać tajemnice Portusa, ale tutaj Jun Abe moim zdaniem bardzo sprawnie i bardzo zmyślnie łączy dwa elementy, które w horrorze lubię, czyli mamy z jednej strony... Miejskie legendy, właśnie tytułowa przeklęta gra, cała ta historia związana z tajemniczym poziomem, z chłopcem, który jakoby grę zamieszkuje z całym takim wątkiem, że być może do tej gry można jakoś się dostać i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony z japońskim folklorem i to takim folklorem, którego ja nie kojarzyłem, bo tutaj między innymi pojawia się wątek laleczek kokeshi i o ile wizualnie ja samą formę tej japońskiej laleczki kojarzyłem, bo pewnie wy też ją kojarzycie, jak zobaczycie ją na ilustracjach, to od razu gdzieś tam wam wskoczy to na swoje miejsce. To tutaj wątek tych laleczek kokeshi i tego, co one jakoby uasabiają jakby jaka jest taka domniemana historia. Mówię domniemana, dlatego że z tego, co tak czytałem, to wydaje mi się, że to nie jest pewna interpretacja co do jakby źródła, co stoi za właśnie taką formą tych lareczek i co one symbolizują, ale niemniej tutaj Jun Abe w tym komiksie wykorzystuje także ten wątek no i bardzo sprawnie miesza te różne płaszczyzny, czyli właśnie wątek miejskich legend z folklorem, dodając jeszcze trochę body horroru i mocnego horroru, bo tu naprawdę mamy sporo mocnych, takich szokujących, nagłych scen, które też są dobrze prowadzone, ale to o, o stronie wizualnej to za chwilę. Samo śledztwo jest, wiecie, klasyczne, nie? czyli mamy tutaj różnego rodzaju motywy, które, nie wiem, możecie kojarzyć też z J-horroru w pokroju Ju-On na przykład, no i stopniowo z naszymi bohaterami będziemy odkrywać tajemnice tego, co stoi za e, tajemniczą grą i czy i dowiemy się, czy można, nie wiem, wygrać, czy można ten e, krąg e, przeklęty gdzieś tam zatrzymać, czy, czy nie, czy nasi bohaterowie właśnie niczym w Dżuon są po prostu absolutnie skazani na porażkę od pierwszego momentu, kiedy sięgnęli po Portusa. I śledztwo jest kompetentnie rozpisane, interesujące z ciekawymi twistami, z dobrze prowadzonymi poszczególnymi takimi podprowadzeniami pod dalsze wątki w tej historii, a do tego całość jest dobrze narysowana. To jest kreska mangowa kompetentna i to jest ten rodzaj kreski mangowej, który ja dosyć lubię, bo ona ma sporo tutaj cieniowania, co bardzo pasuje do tej konkretnej mangi, no bo tutaj mamy, wiecie, różne byty z tej gry, i nie tylko, to już tak nie, nie zdradzając, nie wchodząc w szczegóły. I ten styl Juna Abe, który jest właśnie, mówię, taki dużo tego tła, dużo kreskowania, powoduje, że to naprawdę wygląda bardzo fajnie i te sceny krwawe, te sceny mocne są efektowne, robią wrażenie, one działają właśnie też ze względów wizualnych tak jak trzeba. No i co też jest istotne, ja uważam, że sama puenta tej historii jest jak najbardziej w porządku. To wiecie, to nie jest żadna manga, która, nie wiem, będzie z gatunku 10 na 10. To jest po prostu bardzo fajny, zmyślny, pomysłowy i dobrze napisany horror, który bawi się konkretnymi motywami i to robi w bardzo umiejętny sposób. I ja to cenię. To jest coś, co się przywija nam nie wiem, w dyskusjach przy okazji American Horror Stories czy przy innych rzeczach, że wiecie, no szczególnie właśnie w takich krótszych, prostych historiach, no mamy bardzo często motywy gdzieś tam kliszowe, które już znamy i tak naprawdę właśnie to, jak twórca podejdzie do ta, tej konkretnej historii, jak, jak pobawi się konkretnymi tropami, które z nami, to determinuje, czy można mówić o dziele udanym, czy nie i uważam, że Portus od łaneko zdecydowanie zalicza się do tych dzieł udanych. No i jeżeli na przykład, nie wiem, będziecie sobie zaraz mm, kupować sobie albo może komuś innemu prezenty i będzie Wam tam czegoś w koszyku brakowało, to myślę, że spokojnie Portusa, fanom horroru mogę polecić. No i ode mnie na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że coś z tych tytułów, o których dzisiaj mówiłem, opowiadałem Was zainteresowało. Podzielcie się oczywiście swoimi wrażeniami z lektury. No a ja myślę, że wrócę za niedługo z kolejną porcją komiksowych opowieść Dzięki, do usłyszenia. Cześć, you